Rozdział dziewiętnasty Gideon chce zabić króla Noe. Lamanici napadają na ich kraj. Król Noe ponosi śmierć w ogniu. Limchi panuje jako lenny monarcha. I stało się, że armia króla powróciła, nie znalazłszy ludu pana. I siły króla były niewielkie, zmniejszone odejściem ludu pana, gdy nastąpił rozłam pośród reszty jego ludu. I mniejsza grupa zaczęła grozić królowi, aż zaczęły się między nimi srogie walki. I był pośród nich człowiek o imieniu Gideon, który będąc silnym mężczyzną, a także wrogiem króla, wyciągnąwszy swój miecz, poprzysiągł w gniewie, że zabije króla. I stało się, że walczył z królem. I gdy król zobaczył, że Gideon bliski jest pokonania go, ratował się ucieczką i uciekł na wieżę, która była w pobliżu świątyni. I Gideon podążył za nim i już miał wejść na szczyt wieży, aby zabić króla, gdy król, rzuciwszy okiem w kierunku kraju Szemlon, zobaczył, że armia lamanitów weszła już w granice jego kraju. I wtedy król zawołał z boleścią w głosie – Gideonie, oszczędź mnie, albowiem lamanici napadają na nas, zniszczą nas i zniszczą mój lud. I król nie troszczył się tak bardzo o swój lud, jako o własne życie, jednakże Gideon go nie zabił. I król nakazał swemu ludowi, aby ratowali się ucieczką przed Lamanitami i sam był jednym z pierwszych, którzy uciekali. I uciekali w puszczę razem ze swymi kobietami i dziećmi. I stało się, że Lamanici ich ścigali, dogonili i zaczęli zabijać. I król nakazał, aby wszyscy mężczyźni pozostawili swe żony i dzieci i uciekli przed Lamanitami. I było wielu, którzy nie chcieli ich opuścić, którzy woleli pozostać i zginąć z nimi, ale reszta mężczyzn zostawiła swe żony i dzieci i uciekła. I stało się, że ci, którzy pozostali ze swymi żonami i dziećmi, nakłonili swe piękne córki, aby poszły i błagały Lamanitów, by ich nie zabili. I Lamanici zlitowali się nad nimi, urzeczeni pięknością ich kobiet. Lamanici darowali im więc życie, wzięli w niewolę i przywiedli z powrotem do kraju Nefi, pozwalając im na powrót zająć swój kraj pod warunkiem, że wydadzą w ręce Lamanitów króla Noego i oddadzą Lamanitom połowę wszystkiego, co posiadają. Połowę swego złota, srebra i wszystkich kosztowności. I tak będą płacili daninę królowi Lamanitów z roku na rok. I pośród tych, którzy zostali wzięci w niewolę, był jeden z synów króla Noego, zwany Limchim. Jakkolwiek Limchi wiedział o niegodziwości swego ojca, sam będąc sprawiedliwym człowiekiem, nie chciał, aby jego ojciec został zabity. I stało się, że Gideon posłał pokryjom ludzi w puszczę, aby szukali króla i tych, którzy z nim byli. I stało się, że natknęli się w puszczy na resztę mężczyzn, wszystkich z wyjątkiem króla i jego kapłanów. I ci mężczyźni w sercu złożyli przysięgę, że powrócą do kraju Nefi, a jeśli ich żony i dzieci oraz ci, którzy z nimi byli, zostali zabici, będą szukali odwetu i sami również zginą. Lecz gdy król zabronił im powrócić, rozgniewali się na niego i skazali go na cierpienia, że poniósł śmierć w ogniu i chcieli także zadać śmierć kapłanom, ale ci uciekli przed nimi. I stało się, że gdy zamierzali powrócić do kraju Nefi, napotkali ludzi Gideona. I ludzie Gideona opowiedzieli im wszystko o ich żonach i dzieciach, a także, że Lamanici pozwolili im na powrót zająć kraj w zamian za płacenie daniny w wysokości połowy wszystkiego, co posiadali. I powiedzieli oni ludziom Gideona, że zabili króla, a jego kapłani uciekli w głąb puszczy. I stało się, że gdy skończyli powitanie, powrócili do kraju Nefi, ciesząc się, że ich żony i dzieci nie zostały zabite. I opowiedzieli Gideonowi, jak postąpili z królem. I stało się, że król Lamanitów przysiągł im, że jego lud nie będzie ich zabijał. A Limhi, będąc synem króla i mając nadanemu przez lud królestwo, przysiągł królowi Lamanitów, że jego lud będzie płacił daninę, nawet połowę wszystkiego, co posiadali i stało się, że Limchi zaczął umacniać królestwo i przywrócił pokój pośród swego ludu i król Lamanitów rozstawił straż wokół kraju aby zatrzymać lud Limhiego w kraju by nie uszli w puszcze i utrzymywał swą straż z Daniny którą otrzymywał od Nefitów i król Limchi miał w swym królestwie nieprzerwany pokój przez dwa lata gdy Lamanici nie napadali na nich ani nie starali się ich zniszczyć